Wszystko dla mamy, gdy mamy dzień mamy Dziś do niczego się dotknąć nie damy Sami będziemy guziki przyszywać Światki podlewać, gotować i zmywać Wszystko dla mamy, gdy mamy dzień mamy Sami plamimy i z plam wywabiamy. Sami błocimy i sami czyścimy Tący jesteśmy jak czcimy, bo czcimy.